Niezależna audycja internetowa. Goral się kłania. 27 lutego 2009 roku ponownie znajdujemy się w barze. I dzisiaj Waszym gościem jest Sylwester, podwójny obywatel. Siedzimy sobie teraz spokojnie i pijemy piwko. Drugie piwko jeszcze widzę pojedynczo, ale obywatel jest podwójny polski i amerykański. Także dzisiaj o Ameryce, dzisiaj o recesji dzisiaj o wielu innych sprawach. Posłuchajmy, jak wygląda życie w 2009 roku. No cóż, wielkie zmiany, wielkie zmiany na świecie, wielkie zmiany w Polsce, wielkie zmiany w Ameryce. Um, dla mnie osobiście też prywatnie wielkie zmiany. Więcej czasu muszę poświęcać rodzinie, a, a no, myślałem, że będzie bardziej różowo, a niestety jest jak jest. No cóż, przyjechałem do, do Stanów Wow, ponad 11 lat temu. Przyjechałem, bo... Historia jest taka, że moja mama wielokrotnie, to znaczy chyba trzy razy starała się dostać tutaj do, do Stanów, żeby trochę ulżyć się w naszym tam powiedzmy życiu w Polsce, bo widziała co się dzieje, jak, jak to wszystko wygląda, jeżeli ludzie przyjeżdżają do Stanów, mają, mają pieniądze. No i chciała, chciała też spróbować, bo. bo oceniając mamy jest bardzo pracowitą kobietą i zaradną, jeżeli chodzi o, o, o, o takie organizowanie wszystkiego. Także na pewno by jej się powiadło, niestety za każdym razem dostawała wizę odmowną. No ja, ja, wychowując się w takiej właśnie, jakiejś takiej opinii, tego też przeglądając gazetę któregoś razu, taką lokalną gazetę, odnalazłem ogłoszenie, w którym było napisane, że, że jest loteria wizowa. A... Właśnie ja lubię takie jakieś, jakieś, jakieś, zachęty losu i skorzystałem z tego, no, skorzystałem z tego, wysłałem te te, te, te wszelkie formularze dotyczące losowania wizy, zapomniałem o tym wszystkim, po pół roku może dostałem jakieś pismo, przy... Wróciłem wtedy w, ze szkoły, dostałem pismo i, i, i brat mówi, że mam wizę do Stanów, a ja tak się uśmiechnąłem, ha, ha, ha, nigdy nic nie wiadomo, no ale, ale skoro pismo przyszło, otworzyłem, sprawdziłem, faktycznie rozpoczął się cały proces. No i tak to wszystko się dalej kręciło, kręciło, kręciło, no i przyjechałem tutaj od razu na zielonej karcie. Wyjeżdżając tutaj miałem ochotę jedynie zostać rok czasu, zarobić na jakiś fajny, szybki samochód, no, zwinąć się z powrotem i kontynuować swoje jakieś życie zawodowe w Polsce, bo wszystkie jakieś takie szkoły, które zamierzałem skończyć w Polsce, to to skończyłem. Także chciałem, chciałem popracować, tylko żeby na początek było mi fajnie, żeby no, było na luzie. No. Pobyt mi się przedłużył o dobre 10 lat, jak na razie do tej pory, wychodzi na to, tutaj poznałem moją żonę, teraz urodziła mi się druga córka ostatnio. No, Cóż, teraz poczynając do tego, no, jak moje życie jest zakręcone, tak, tak samo jest zakręcone najprawdopodobniej moje życie prywatne, tak samo życie na świecie, Myślę, że myślę, że cała sytuacja na świecie jest też zakręcona. No z tego, co pamiętam, no to ja osobiście prywatnie bardziej mniej się przejmowałem tym, co się dzieje dookoła. Bardziej się koncentrowałem na tym, że, że żyję chwilą. Jak wtedy jeszcze chodząc z moją dziewczyną, obecnie żoną, to no każde weekendy raczej polegały na, na zabawach, na dyskotekach w dyskotekach w egzycie pamiętnych, jak, jak nie zapomnę ich do tej pory. No, w tej chwili egzyt e, zmienił się, egzyt się zmienił, jest bardziej pro e, amerykański, pro-japis, tak mi się wydaje, bo, bo byłem tam już, nie byłem tam już dawno, ale ostatnim razem jak byłem, to było właśnie już takie, nie, nie, nie, nie polonijnie, ale było bardziej amerykańsko, bardziej e, techn, no nie wiem, no, taki bardziej Szybsze, szybsze nawet tańsze, tańce, niż były do tej pory. Jak się zmieniło jeszcze w Stanach? No w Stanach w tej chwili no dużo się mówi, że, że cała sytuacja się spowalnia, że, że jest ciężko. Sam osobiście też przyjeżdżając tutaj, no i na początku było łatwiej mi zmienić pracę, bo, bo zmieniłem je w przeciągu roku, były trzy, no i jak zmieniłem już na trzecią, tak zostałem, bo jednak były to jeszcze jakiś postęp finansowy i postęp pod względem jakimś a Uważałem, że już pracuję w jakiejś takiej angielskojęzycznej firmie, bo poprzednie były raczej polskojęzyczne. Tak zacząłem pracować w angielskojęzycznej, no ale, ale jak widać nie do końca mi to wyszło, bo, bo teraz nasza firma też się zrobiła bardziej pro-polska, a, a, a mniej jakaś e, angielskojęzyczna, bym tak powiedział, mniej amerykańska. Płacą, e, płacą jak, jak płacą. no, Po latach da się Da się żyć, jest wszystko spoko, chociaż słuchając opinii kolegów to mówią, że, że zarabiali więcej. No, trudno, no, jest, jest jak jest, no, ale pracę mamy. Najważniejsze w tych, w tych czasach praca jest, chociaż nie, nie tak dużo jak, jak było do tej pory. Obywatelstwo, w moim wypadku, jeżeli chodzi o zdobycie obywatelstwa w Stanach, w moim wypadku po wylosowaniu e, zielonej karty wyglądało to tak, że po 4,5 roku, 4 lata, 6 miesięcy można już składać e, wszelkie formularze dotyczące, dotyczące e, uzyskania obywatelstwa. Tak, także e, wiadomo okres oczekiwania i to wszystko, także zajmuje to czas ale w moim wypadku po pięciu i pół roku, prawie sześciu latach zdobyłem już obywatelstwo. Zdałem egzamin, dostałem paszport i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o moją żonę, no ona miała pod tym względem bardziej szczęśliwą sytuację, bo jeżeli wychodzi się za mąż za obywatela lub obywatelkę, to już po dwóch latach i gdzieś miesiącach można złożyć formularze dotyczące uzyskania obywatelstwa i, i potem zależnie od e, terminu egzaminu dostaje się obywatelstwo również. No, to nowy Jork tutaj jest akurat e, nowy Jork, w którym mieszkam, jest akurat e, trochę, trochę takim słabym miejscem do, do robienia tego, bo, bo to zajmuje prawie rok czasu. Wyjeżdżając gdzieś do innych stanów na pewno jest szybciej. Wracając do sytuacji takiej ekonomicznej, politycznej w Stanach mogę zaobserwować, że porównując to do, nie wiem, 8 lat wstecz powiedziałbym, że pod względem zatrudnienia na pewno, na pewno to uległo zmianie, dużo Polonii na przykład wyjechało, da się to zaobserwować i w sklepach i w miejscach, w których Zwykle gromadzili się Polacy. Um. No. Rozmawiając również, robiąc takie codzienne zakupy, rozmawiając w narożnym deli z właścicielami polskich biznesów narzekają, mówią, że jest dużo mniej ludzi. No jednak te dwa lata po wejściu do Unii Europejskiej dają się tutaj też zauważyć i te wszelkie jakieś artykuły na, na internecie, wszelkie artykuły w gazetach mają na pewno wpływ na to, że, że Polacy podjęli tą decyzję, że wszystko dobrze Kręciło się i kręci się chyba, a przynajmniej kręciło się dobrze w Europie, wszędzie było pełno zatrudnienia, dużo ludzi podjęło decyzję o wyjeździe i wyjechało, i, i, i... No, przeważnie byli jednak to ludzie, którzy którzy no, nie mieli żadnych wizji na, na zdobycie zielonej karty, czy też obywatelstwa w Ameryce, także uległo to zmianie, nawet e, odczuwamy to w naszej firmie, mamy mniejsze, mniejsze robótki, e, widać, że, że nasz szef chce też przetrwać tą sytuację, e, biorąc e, prawie wszystko to, co popadnie, innym razem by, by segregował, w tej chwili bierze wszystko, żeby, żeby utrzymać i nas, zatrudnienie wiadomo, My pracujemy, on, on ma, też, ma też źródło jakiegoś dochodu. Będąc tu tak wiele lat, 10 lat, minęło to w 2008 roku. Razem z żoną podjęliśmy decyzję, że a, a, no, mamy jakieś tam... Jakieś miejsce zamieszkania, które, które jeżdżąc co pół roku, co roku staraliśmy się jak gdyby wykończyć, przygotować na, na powrót. Wspieraliśmy również tutaj różne rzeczy na, na wykończenie, które nam tutaj odpowiadało, umeblowanie tego i tak dalej. Postanowiliśmy, że weźmiemy kontener, tak głośno było o tym w gazetach, głośno było o sprowadzaniu samochodów. Postanowiliśmy, że robimy tutaj zakupy i wysyłamy nasze rzeczy do, do Polski. Tak też i zrobiliśmy, wysłaliśmy rzeczy. No i w międzyczasie dopadła do nas, e, e, no już jak byliśmy w trakcie tych gromadzenia tych rzeczy wszystkiego, no, dopadła do nas wiadomość, że, że będziemy... A, Będziemy, będziemy znowu rodzicami. No i to jednak e, mimo wszystko moja żona e, lubi tutaj warunki te amerykańskie w, szpi, w, w szpitalach. E, bardziej to odpowiadało i nie chciała podejmować ryzyka wyjazdu do, do, do Polski. I, i, I wybierania tam, nie wiem, jakiejś opieki publicznej, nie wiem jak to by wyglądało. Za dużo rozterek, e, także postanowiliśmy nasz pobyt e, automatycznie przedłużyć. Tak też się i stało. W międzyczasie e, dobiegło coraz więcej takich e, niezaciekawych wiadomości politycznych, e, ekonomicznych bardziej. E, załamania na giełdzie, wszelkie rozterki, Polska wydawała się jeszcze ciągle bezpiecznym krajem, gdzie, gdzie ciągle to, to nie jest prawdą, bo, bo ostatnie poczynania i złotówki, i ostatnie poczynania rządu dowodzą, że, że robią to chyba nieudolnie, bo, bo zmieniają jakieś dane statystyczne, jakieś dobiegające z gospodarki, także tam też się, tam też się pogarsza. Dlatego na, na razie postanowiliśmy przeczekać ten okres, taki zawirowań w bardziej bezpiecznej sytuacji dla nas, dla rodziny, co nie wiem, jak będzie, jak jest, ale ale czasami takie ekstremalne jakieś, jakieś ekstremalne warunki są dobre też dla zmian. Czasami dobrze jest coś rzucić, zamknąć swój rozdział, jakiś jeden rozdział właśnie w takich ekstremalnych warunkach i stanąć na, na, na czymś nowym i zbudować coś, zamykając właśnie jakieś, właściwie na gruzach postawić coś nowego. Właśnie dlatego myślę, że ciągle dla nas by było to dobre, żeby zwinąć się, wyjechać i, i, i spróbować. Zobaczyć jak to jest tak czy inaczej, ale spróbować. Wracając do spraw ekonomicznych, jeżeli chodzi o, o, o Stany, da się, da się zauważyć recesję. Właśnie jak wcześniej wspominałem o o tym, jak to wygląda pod względem biznesów polskich, które były nastawione na, nastawione na, no, na emigrantów z Polski. No, oni chyba tego nie spowodowali, ale, ale recesja jest. Da się to zauważyć, oglądając amerykańską telewizję, czytając gazety amerykańskie. Statystyki mówią, że a jest mnóstwo ludzi, którzy nie są w stanie na, na co dzień spłacać swoich zobowiązań, bo było to troszeczkę takim, a jak to się stało? No na pewno wszyscy słuchający to coś wiedzą, ale było tak, że a po, po 9-11, po 2001 roku chciano rozruszać gospodarkę. Ktoś padł na wspaniały pomysł, żeby udzielać kredytów na, na domy, na mieszkania, jak leci. Nie sprawdzając żadnych statystyk, ile kto zarabia, na co kogo stać. No wiadomo, no, bo ten, który sprzedawał ten, ten kredyt, nie był jego... To nie był bankier. Ten, który sprzedawał kredyt, to był tylko jakiś pośrednik, który, który, który pośredniczył w tej całej operacji. Dlatego on na całej, na całej operacji tak zarabiał: on miał pieniążki z tego, jakiś tam procent. Nie wiem, nie tutaj musiałby się wypowiadać jakiś pośrednik nieruchomości, ale spowodowało to tak, że kontrakty były sformułowane w ten sposób, że, że przez pierwsze dwa lata zachęcająco dla ludzi. A było, Były bardzo niskie odsetki, płacili oni jedynie może odsetki, nie spłacali w ogóle kredytu. Także po dwóch latach przychodziło zawiadomienie albo przychodziły jakieś odcinki z banku, które mówiły o tym, że słuchaj, od dzisiaj musisz płacić dwa razy tyle, najprawdopodobniej za... za no, tak Nawia się w cudzysłowie mówiąc, dwa razy tyle, co, co do tej pory płaciłeś. I wtedy ludziom otwierały się oczy, że to, co do tej pory płacili, to były jedynie odsetki, a w tej chwili zaczynają spłacać i kredyt, i odsetki. I dużo ludzi odstępowało od tego. Nie robili, nie płacili, bo nie było ich stać. I zaczynały się problemy. Um, niespłacone kredyty um, pociągały za sobą, że banki nie dostawały swoich pieniążków na czas, i tak dalej, i tak dalej. I, i, I ten to jest właśnie sam cały e, problem. Jest tak, że wszystko to spowodowało, że jak statystyki mówią, około miliona, e, miliona ludzi, miliona właścicieli domów, nieruchomości czy, czy, czy mieszkań nie jest w stanie regulować swoich należności na bieżąco. To znaczy, że, że popadają w długi, zaczynają się procedury a, e, związane z wierzycielami, zabieraniem domów i, i, tak dalej, i tak dalej. A, To z drugiej strony jest e, początek góry lodowej, bo w międzyczasie... Yy, no to całe spowolnienie, no wiadomo, zamyka się, jest cykl, ten nie płaci temu, ten nie płaci temu, bank nie udziela kredytu i tak dalej, i tak dalej. Potem się okazuje, że, że nagle mniej się produkuje i, i z drugiej strony e, traci się pracę. Także e, prawdopodobnie około 2 miliony 600 osób w, Stanach, samych, w samych Stanach Zjednoczonych straciło pracę. Jest to wysoka, wysoka liczba, dużo ludzi straciło pracę i nie wygląda na to, że jak na razie ta sytuacja się zmieni. Także co, co tydzień można usłyszeć o wielkich jakichś zwolnieniach, o wielkich, o, o wielkich liczbach w zwolnieniach, także jak będzie zobaczymy. Na razie, jeżeli chodzi o Nowy Jork, no też nie jest zaciekawie. naokoło tutaj słychać, że znajomi tracą pracę, nikt raczej nie zatrudnia jak a my jesteśmy raczej tym miejscem w Stanach Zjednoczonych, gdzie cała recesja przychodzi z powolnieniem z, z opóźnieniem, z półrocznym opóźnieniem czy coś w tym, w tym wypadku no i chyba dopiero zaczniemy bardziej jeszcze myślę, że, myślę, że, że jak to mówią myślę, że jeżeli te plany stymula, stymulacyjne nie pomogą, to myślę, że na wiosnę jeszcze może być nie, nie miejmy nadzieję, że a, ta cała sytuacja odwróci się bardzo szybko i, i, i, i ten cały rynek finansowy, cały rynek pieniężny, walutowy, pieniężny ruszy z powrotem i, i, i wtedy odczujemy to i w Nowym Jorku. Rynki kapitałowe, rynki pieniężne jednak mają wpływ na całą, na całą gospodarkę, na cały świat miejmy nadzieję, że, że to wszystko wystartuje Kiedy w Stanach Zjednoczonych było wielkie już załamanie na giełdzie było dosyć poważne załamanie na giełdzie mieliśmy zakręconą sytuację, bo toczyła się walka wyborcza. Mieliśmy wybór taki, że albo tu jest trochę taka parodia, bo, bo ja to tak mogę, mogę powiedzieć. Czasami uśmiechałem się, patrząc, jaki mam wybór, bo ze strony republikańskiej był jeden tylko kandydat. Był to McCain. Starszy facet. No, Wszyscy mówili, że chociaż jego mama tam ma już prawie prawie setkę czy coś w tym stylu, starsza pani ciągle dobrze się miewa. On, e, no facet już, już w podeszłym wieku, e, ja bym powiedział, że czas pozwolić innym e, jakieś przejąć pałeczkę. On był kandydatem na prezydenta, także no troszeczkę powiedziałbym, że to jest dziadek. No, to jest dziadek i, i, i nie ma co te... Na pewno nie ma tej energii, nie ma tej e, szybkości. Może ma doświadczenie, ale niekoniecznie doświadczenie tworzy mistrza. prawda? Także podejrzewam, że jakaś pozycja prezydenta wymaga od, od, od, od tego człowieka dużo, dużo zdrowia i dużo jakiejś bystrości i, i doświadczenia. No również na pewno. Ale... Następnym kandydatem była a, ze strony tutaj akurat Demokratów. Była Hillary Clinton, no, kobieta, no może podejrzewam, że miała jakiś układ z mężem po tej całej sytuacji z zawirowaniem łóżkowym I, i dlatego wybiła się, została senatorką i idzie tak ostro do góry, bo ma za sobą męża i jego, jego świtę, A no, wiadomo. Nie było jeszcze do tej pory kobiety prezydenta. Inny wybór, inne, inne podejście, inna sprawa. Nic tutaj nie, nie mówię, że, że tak czy inaczej, ale, ale troszeczkę takie ryzykowne też zagranie. Następnym ryzykownym, następnym ryzykownym kandydatem tutaj powiedziałbym, że był Obama. Człowiek o dosyć takim arabskim imieniu, i, i, i, i, i korzeniach też takich e, e, afrykańskich. E, no i tutaj jeszcze właściwie bardziej jeszcze, jeszcze można by było dołożyć, ale, ale powiem, że został wychowywany e, przez naprawdę chyba wzorowych e, dziadków. I, i dlatego poradzi sobie w życiu i dlatego e, jest kim jest i, i to pomaga... Pomogło mu zdobyć e, tą pozycję i zdobyć mu e, prezydenturę Stanów, e, prezy bycie prezydentem e, Stanów Zjednoczonych. A został nim, mam nadzieję, że mu się powiedzie, bo właściwie to. Ja również głosowałem na niego. Był to czas na zmiany, był czas na, na zmiany, bo, bo e, jak wiele innych e, Amerykanów, byłem nie, nie godziłem się z poczynaniami poprzedniego prezydenta, nie godziłem się z jego e, podejściem do, do innych narodów, do, do sytuacji, jak można takie konflikty rozwiązywać. I, i, i myślę, że, że tutaj Obama przyniesie te zmiany, na które oczekujemy. Zmiany polityczne i zmiany ekonomiczne. Widać po ostatnich wydarzeniach, po ostatnich jakichś wypowiedziach w telewizji i po jakichś podtrzynaniach w telewizji. No, na razie kontynuuje to, co, co poprzedni prezydent wydaje dużo pieniędzy, żeby rozruszać gospodarkę. Jeżeli chodzi o pozostałe sprawy, myślę, że, że schodzą na drugi plan, gdzie gdzie gospodarka w tej chwili jest najważniejsza i, i, i poza dużo tutaj się dzieje niedobrego. Także po gospodarce myślę, że będzie miał czas, więcej energii na, na poświęcenie tego, na, inna, na dogrywanie innych spraw. Chociaż e, mogę się tutaj mylić, nie widzę tego, e, ale mogę się mylić. Także... Moja żona będąc e, o właśnie, ona miała trochę takie zdanie dotyczące Polski i, i, i miała takie porównanie, jeżeli chodzi o wizyty lekarskie. Nie wiem, czy to było jej tylko takie prywatne doświadczenie, ale czy tak jest w ogóle, bo, bo ja nie jestem niestety kobietą, nie chodzę do ginekologa zbyt często. <śladania> Także... Także ona będąc w ciąży, a pojechała na dłuższe wakacje do Polski i tam taka ciekawa sytuacja, bo, bo do tej pory miała takie badania tutaj przed, przed ciążą w Stanach, tam pojechała no i, i polecono jej jakiegoś tam lekarza lokalnego, ginekologa, poszła, była zaszokowana, bo była zmuszona do tego, żeby wprost patrząc się temu lekarzowi w oczy musiała się rozebrać i, i, i no i rozebrała się, była nie wiem, zaczerwieniona czy, czy coś takiego, bo tutaj takie rozbieramy się prawie jakby do, do coś miało się dziać no i, no i w Stanach troszeczkę to inaczej wygląda tutaj idąc do ginekologa opowiadała, że że robi to bardziej prywatnie, a jest parawan, a przebiera się w jakiś taką lekką narzutę. A no i jest to bardziej takie jakieś profesjonalne powiedziałbym, także nie ma takiego stresu związanego z tym, że. No... Że, że, że dzieje się coś, co, co, co może będzie miało jakieś podłoże nie wiem, seksualne pory, nie wiem, coś w tym stylu no. ale na pewno bardziej to jest takie delikatne i bardziej jest takie e, zakryte w cudzysłowie jedną z wielu przyczyn e, przyczyn podjęcia decyzji o, o powrocie były jednak chęci założenia rodziny. Założenia rodziny i, i jak najlepszego bytu dla, dla tego dziecka. W międzyczasie no tutaj właśnie to wszystko e, jakoś drastycznie podskoczyło. My byliśmy bardzo związani, e, jeżeli chodzi o takie sprawy finansowe, o, mamy dom w Polsce, także generalnie chcieliśmy wrócić i, i, i, i wychowywać dzieci tam, żeby, żeby miały ogródek i tak dalej, i tak dalej. Miesz, mieszkając tutaj w Nowym Jorku, e, czasami można powiedzieć, że się zaciska pasa. Żeby, żeby jak naj, najwięcej albo zobaczyć, albo najwięcej się zabawić, a, a nie przejmujemy się warunkami mieszkaniowymi wielokrotnie też. Także mieszkamy w wynajętych mieszkaniach, a dlatego ja między innymi po latach wynajmowania chciałem albo coś kupić, Albo, albo właśnie wyjechać. No i kupując tutaj w Nowym Jorku przez ostatnie lata, to można było się nabawić ogromnego stresu, bo wszystko się <śmiech> zmieniło dwukrotnie. Dwukrotnie pod względem zer. <śmiech> wszystko było, było droższe. No i, i taka decyzja pozostała nam ostateczna, że, że wracamy, wysłaliśmy rzeczy. Um, wielokrotnie jeździliśmy do, do Polski, żeby, żeby troszeczkę tam to wszystko bardziej zorganizować. Z tym wiązały się też doświadczenia i, i porównanie tego jak to wygląda tutaj w Stanach i, i, i jak wygląda w Polsce. Um, E, przez, przez wiele lat e, odwiedzając Polskę można powiedzieć, że dużo się zmieniło. Jeżeli chodzi o, o systemy o takie firmy prywatne, o załatwianie w załatwianie spraw, e, w, e, załatwianie spraw e, kupując coś, czy, czy w jakichś hurtowniach, czy, czy, czy kupując w sklepach. E, Dużo, dużo lepsze to już jest, ludzie są pomocni, przeważnie właściciele biznesów są zaraz w zasięgu oka i to wszystko jakoś się dobrze posuwa. Jeżeli chodzi o samych wykonawców, no troszeczkę oni są wyluzowani, powiedziałbym troszeczkę są wyluzowani, ja tutaj tak e, przyjeżdżając do, do firmy tak zbytnio nie mam takich okazji, żeby sobie z właścicielem wypić e, browara e, albo coś w tym stylu, no w Polsce to jest e, raczej chcesz być, e, jeżeli jesteś właścicielem, chcesz być bardziej, e, mieć sobie bardziej przychylnych e, e, wykonawców, to myślę, że jest wskazane, żeby, żeby e, jednak mimo wszystko załatwić e, takie sprawy e, przy piwie, nie? Wracając jeszcze do takich porównań, to można powiedzieć, że akurat banki są tym, tymi instytucjami, które się na pewno nie zmieniły. W Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy to jest tylko element światowy, ale, ale wygląda to tak, że raczej za usługi bankowe niewiele się tutaj aż tak płaci. Jest to bardziej e, dostosowane do tego, że bank obraca Twoimi pieniążkami i raczej wszystko jest wliczone. Są operacje nieliczne, za które e, no, trzeba tam wiadomo zapłacić, ale tak to, to jest. W Polsce za każde jakieś najmniejsze, e, za mniejsze, najmniejsze rzeczy są prowizje, są wszelkie odliczenia, pośrednictwa i tak dalej. Dostajesz dodatkowe rachunki, dodatkowe, dodatkowe złotówki uciekają Ci z konta. Także pod tym względem Polsko zmieni się, bo, bo bankowo jest jeszcze wiele do nadrobienia. Jeżeli chodzi o... Porównanie Polski i Ameryki, mamy tutaj dosyć ograniczony czas, bo można by było tutaj rozmawiać o tym wszystkim godzinami, porównując każdy szczegół. Na pewno zmiany są pozytywne, zmienia się wszystko na dobre, zajmuje to wiadomo czas, nie od razu zbudowano cały świat. Myślę, że, że nadzieja jest na to, że wszystko się dostosuje do, do warunków takich, które będą naprawdę sprzyjające dla każdego obywatela, każdy będzie zadowolony, każdy będzie robił to, co chce. A to, że jest jeszcze do zrobienia. Myślę, że nawet dla każdego wyjeżdżającego, dla każdej pol, dla Polonii w Polsce, w, dla Polonii, przepraszam, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, dla Polonii. W, Unii Europejskiej, jest, jest to jednak naprawdę dobre, że, że mieliśmy możliwość wyjazdu, czy, że mamy możliwość, mamy możliwość porównania takich rzeczy. No, z drugiej strony wracając do Polski z nowymi doświadczeniami, mamy, mamy tą też siłę, że możemy tworzyć zmiany. Także zachęcam tutaj e, wszystkich, ja już tą podjąłem decyzję, prędzej czy później, to jednak nastawiam się na, na przebywanie, w, w, w, przebywanie w Polsce. Także nastawiam się na przebywanie w Polsce. E, chciałbym również wszystkich zachęcić, żeby również e, tak uczynili. Jedną z decyzji, dlaczego podjęliśmy taką decyzję o wyjeździe, z jednym, jeden z powodów jest to, że mieszkając właśnie w wynajmowanym mieszkaniu nie, nie czujemy się tacy do końca wolni, nie, nie mamy tej przestrzeni, Mimo wszystko, że jest park, jest, jest jakieś wyjście, to nie jest tak jakby otworzyć drzwi i, i, i mieszkać sobie we własnym domu, mieć dookoła ogródek czy trawkę. Oczywiście można by było kupić jakąś nieruchomość w innym stanie albo gdzieś na obrzeżach Nowego Jorku czy, czy, czy coś w tym stylu, no bo już tutaj omijamy kupowanie takiej nieruchomości w, w, w samym Nowym Jorku, bo to jest troszeczkę za drogo dla naszej możliwości. E, kupowanie z, w innych Stanach e, to jest tak jak gdyby porównywanie do tego, że, że e, no, ciągle nie mamy tego kontaktu z rodziną, same jakieś... E, e, no jesteśmy tutaj jednak sami, nie mamy, nie mamy rodziców, nie mamy braci, sióstr, nie mamy swojego najbliższego rodziceństwa. E, Każda jakaś impreza taka jakaś świąteczna czy, czy, czy jakaś rodzinna przechodzi nam koło nosa, a my to jednak pamiętamy, że, że było jednak fajnie. Na, na pewno jakieś um, um, poczynania czy rozmowy czy jakieś z rodziną też na pewno nie, nie, nie są takie e, do końca zawsze naj naj naj. Ale mimo wszystko chcielibyśmy, żeby, żeby, żeby e, nasze dzieci miały dziadków, e, żeby miały e, no, kuzynów i tak dalej i tak dalej. E, z drugiej strony e, mając jakieś, jakieś nieruchomości w Polsce, chcielibyśmy skorzystać z tego i je wykorzystać i, i wykorzystać. Po prostu poczuć się wolnymi ludźmi, mieć działkę z ogródkiem, otw otwierając drzwi tarasu, mieć możliwość oglądania, pozwolić dziecku po oddychania świeżego powietrza, pobiegania po zielonej trawce, mieć huśtawkę i tak dalej. Także jedno Jedną, chyba naj, najważniejszą decyzją jest jednak e, e, dobro naszych dzieci i mam nadzieję, że tutaj się nie mylimy, że dobrem dzieci jest e, wychowywanie się w takim bardziej e, no w cudzysłowie ekologicznym środowisku, także, także mam nadzieję, że tak się stanie. Dzisiaj 27 lutego 2009 roku mówię o tym, a będąc świadomym, że zostały jeszcze mi dużo rzeczy, które są jakieś niedograne do końca. Nie jestem pewny co powiedzieć, czy, czy wyjadę za, za miesiąc, czy wyjadę za dwa miesiące, czy za pół roku, czy nigdy. To, to jest ciężkie do określenia w tej chwili mojej. Bo, bo jest recesja, jest trudna sytuacja ekonomiczna. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ja w tej obecnej firmie przepracowałem wiele lat. Mogę powiedzieć, że mam pracę na co dzień. Jak może być za, za miesiąc? Nie wiem, nie jestem przekonany do końca, bo to wiadomo, wszystko się może odkręcić. Jeżeli chodzi o Polskę, to to troszeczkę odłożyliśmy te plany na, na, na inny termin, bo wiadomo, wyjeżdżając w ciemno, nie mając doświadczenia w sytuacji jakiejś w Polsce, może to mieć ze sobą z, z, z drugiej strony ryzyko, może mieć, może mieć pozytywne, może pozytywne mieć aspekty, że się jednak. E, e, rzuci się na głęboką wodę i nie, nie myśli się o tym, co się może nie stać, nie wydarzyć, tylko po prostu wiadomo i tutaj nie ma... Łatwiej by było na pewno mi podjąć decyzję, powiem tak, jeżeli ja bym tutaj stracił pracę, wtedy najprawdopodobniej by było łatwiej mi e, przenieść się, bo wiem, że tutaj nie mam pracy tam, tam muszę za wszelką cenę sobie poradzić i startuję od nowego. W tej chwili e, jeszcze nie mam takiej decyzji, kto wie, jak będzie za miesiąc, za, za miesiąc i dwa dni i za pół roku. Także zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, czy, czy sam podejmę tą decyzję, czy sytuacja geopolityczna, zmieni moje podejście do życia. Relacjonując ostatnie poczynania naszego obecnego prezydenta Obamy i jego rządu, jego całego kabinetu, e, można powiedzieć, że jest to takie niepokonujące, ale z drugiej strony obiecujące. Także jest to trochę takie mieszane uczucie, co może być. Myślę, że jako Ameryka, jako taki potężny kraj, na pewno sobie poradzi z tym całym kryzysem. Wszystko będzie, będzie dobrze. Na pewno dla wybranej grupy, ludzi. <tudy> Tutaj jest mały szczegół właśnie. E, mam nadzieję, że my i nasi rodacy znajdziemy się w tej wybranej grupie. E, no, tym, którzy skorzystają na, tym, na tych całych operacjach, na, na, na, na, na tym wyjściu z tego kryzysu, bo pieniądze, jakie są wydawane... E, no, są, są nie, nie, nie, nieporównywalnymi kwotami w, w, w skali świata. Są to naprawdę duże pieniądze i, i patrząc przez to wszystko, e, z takiej perspektywy ekonomicznej, na pewno ktoś za to będzie musiał zapłacić. Wiadomo, że na razie płacimy pożyczając. Nie, pożyczajmy tego, nie pożyczają tego obywatele, tylko pożyczają to obywatele innego świata. Jak to wpłynie na na pozycję dolara i siłę dolara, które, która ma na pewno kolosalne znaczenie dla siły Ameryki. Pożyjemy, zobaczymy. A ja ze swojej strony, niewiele tutaj już muszę się martwić, bo tych dolarów nie zostało mi już tak wiele. Także, a, także pożyjemy, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że będzie dobrze, że Ameryka będzie potężnym krajem, bo Wypracowana emerytura ma dla mnie znaczenie, także, także a, zachęcam do następnych o, słuchania nasi, następnych odcinków podcastu i na tyle jak na razie, dziękuję bardzo, mam nadzieję, że nie spieprzyłem niektórych spraw, także e, Marek zaprosi mnie jeszcze następnym razem. Na razie, pa! I'm <laughs>